ram zrodził aminadaba, aminadab zrodził nakszona, nakszon zrodził salmona, salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda, Obed zaś zrodził Isajego, a Isej zrodził Dawida. dodać do tego brzędniego Urywku, a też i do całego Księgi ród, że Boaz tutaj występuje jako człowiek, który y, ma wszystko, on jest y, jakbyśmy powiedzieli tak dzisiaj po ludzku samowystarczalny i on jest y, Oczywiście to samo wystarczalne Nie w złym słowem, znaczeniu, Tak samo jak nasz Pan Jezus jest, y, On nie potrzebował Przecież przychodzi na ziemię On nie potrzebował tutaj y, Niczego z tej ziemi On był y, w łonie Ojca I On y, W Jego domu po prostu Był całkowicie spełniony I tak samo tutaj I w tym y, Urywku Słowa Bożego Boaz właśnie występuje jako y, pan, który ma wszystko, który ma żeńców, który ma pola, który ma, y, jak mówić, ten wielki autorytet pośród swoich. I teraz y, widzimy, że w tym trzecim rozdziale Boaz. Występuje jako ten, który przesiewa to, yy, to ziarno na klepisku, i wtedy ród przychodzi do niego. I to jest właściwie znowu obraz tego, że to my przychodzimy do Pana, którzy potrzebujemy od Niego błogosławieństwo i którzy, którzy od Niego potrzebujemy łaskę. I w tym rozdziale Boaz okazuje wielką łaskę ród którą wcześniej, wcześniej też ją, jej okazał. I później mamy, yy, że czwarty rozdział mówi nam o tym zawarciu związku małżeńskiego, o tym dopełnieniu tego związku i jak Boaz wstawia się za ród, ale też i za wszystkimi nami wobec yy, tych, może powiedzieć, tych, którzy są w tym mieście, ale i wobec wszystkich, Którzy są na całej powierzchni ziemi Wstawia się jakby, że on jest tym, który za nią y, płaci Który za nią, może powiedzieć, który za nią ręczy I który, który chce ją wziąć sobie za żonę I y, mimo swojego straty, jakby może powiedzieć, swojego dziedzictwa i tu widzimy, że e, właśnie to Pan Jezus występuje e, przed Bogiem i który zszedł na tą ziemię, chociaż nie musiał w ogóle tego zrobić, ale jednak przyszedł z myślą po to, aby nas uratować i teraz przecież stawia się za nami i teraz wobec wszystkich aniołów i świętych w niebie On ciągle za nami oręduje, ale przecież przed Bogiem i który y, jest człowiekiem i który ciągle modli się i wznosi ręce, aby właśnie nam błogosławić. Tutaj właśnie w tym rozdziale Boaz występuje w taki sposób, że y, on mimo, że ma wszystko, to jednak do tej ród, która przyszła z daleka, która jest poganką. On właśnie, który jest tym prawowitym Żydem, tym z rodu e, Judy, tego rodu e, królewskiego, on właśnie występuje i bierze ją sobie za żonę. I to jest cudowne, że nasz Pan Jezus również jest z tego plemienia Judy, i wziął sobie nas Pogan za swoją żonę i to żeśmy my przyszli do niego i my od niego żeśmy tą łaskę otrzymali i to jest cudowne żebyśmy też i umieli z tym właśnie z radością chodzić że to nie my sami cokolwiek mamy jakiekolwiek cnoty albo zaszczyty, ale że to Pan Jezus nas wznosi do nieba i że tam, tam nas obdarzy wszystkimi bogusieństwami, ale też i na tej ziemi nam no, ciągle, ciągle błogosławi. Koniec księgi i od 11 wiersza Pięknie. Czytamy, że mm, ci mieszkańcy Betlejem z radością ten fakt e, przyjęli i już właściwie spadają pierwsze życzenia z tego Tak możemy to określić jako zaręczyny. Czyli publicznie wiadomo, że tych dwoje będzie razem i życzą, żeby mm, ta też i urodziła dużo dzieci. Czyli jak Rachel, jak Lea, aby była. Aby te, te pokolenia się dalej e, no, następowały. Nabywaj mocy we frasie, zyskuj rozgłos w Betlejemie. Ponieważ e, e, nie było tylko jedno Betlejem w Izraelu. Akurat e, to o które tutaj chodzi, to jest Betlejem Frata. Betlejem do chleba, to jest owocny. To jest szczególnie konkretne betlejem, o które tutaj chodzi. I to rzeczywiście ma też duchowe znaczenie, bo jeśli ktoś jest blisko Boga, to wtedy przynosi owoce. Nie można być zeschłą gałęzią w tym żywym, żyjącym krzewie. To musi rodzić owoce. I to ma winogrona, to też to zapewne widzi na co dzień, że te lataroście, które są zdrowe, to muszą rodzić. Widzimy, że też wspomniana, wspomniana jest Tamar i Juda. Widzimy, że Juda nie chciał być dać wykupiciela swojego syna Szelech i Tamar sama się upomniała o to błogosławieństwo i z tego urodził się Peres który później stał się znowu praojcem następnych w całym pokoleniu i tak aż do Dawida, jak to na końcu jeszcze będziemy widzieć a więc znowu jest to liczenie, aby to pokolenie było Jedni, jedni po drugich błogosławieni i widzimy, że w tym pokoleniu właśnie rodzili się ludzie, którzy byli ważni dla Boga. I wiemy, że ostatecznie tym, który na końcu tego się pojawił, to był sam Pan Jezus. Te życzenia się spełniły. i Jeśli mówimy to o tym małżeństwie, które ma taki dla nas też duchowy wymiar, to e, można jeszcze z Izajasza przeczytać 54 rozdział, gdzie Bóg mówi o poślubieniu Izraela. Izajasz 54. Czwarty wiersz. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia. Nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz schębiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu Twojego wdowieństwa. Bo Twoim małżonkiem jest twój Stwórca, Jego imię Pan zastępców. Szósty wiersz. Gdyż Pan uzna Cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można zgardzić małżonką poślubioną w młodości? Mówi Twój Bóg. 62 rozdział, czwarty wiersz, już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona. Gdyż Pan ma w Tobie upodobania, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowicie. Będzie się ratował z Ciebie. Chodzi o odnowienie miłości pomiędzy Bogiem a Izraelem. Tego bliskiego związku. I to widzimy też właśnie w tej relacji ród, czyli tej odnowionej cząstki, bieżącej cząstki Izraela i Boazza, czyli ich Mesjasza Chrystusa. Jest to też ciekawe, że ród mimo 10 lat małżeństwa nie miała dzieci zmachlone, a tutaj e, widzimy, że od razu e, potrzeła w związku z Boazem. Nie wdając się tu jakieś rozstrzygania ludzkie, to możemy powiedzieć, że człowiek bez Chrystusa jest bezowocny, natomiast w Chrystusie jest owocny. Ale e, też nie możemy na to spojrzeć, jeśli to tak e, jesteśmy gotowi z, zinterpretować, e, że Pan nie pozostawił tej Noemi bez Wykupiciela, bo tak mówi 14 wiersz, bo do kobiety, do Noemi, kobiety mówiły, e, że Pan Cię nie pozostawił bez Wykupiciela. Czyli ta stara kobieta jeszcze doświadczyła tej łaski. I jeśli to odniesiemy na przykład do tego, że po tym przebudzeniu w czasach Sardes, czyli zrodzeniu się protestantyzmu, kiedy Biblia była w, na językach narodowych, pojawiła się gdzie nastąpiło zerwanie z babuchwałem, taka odnowa życia, odkrycie Ewangelii, to bardzo szybko, mimo to niestety, utknęło to, ponieważ ci wierzący ludzie wiązali wiele nadziei z królami tego świata, i to bardzo szybko zostało, tak zgasło ten zapał, właśnie w tych różnych związkach z rządzącymi na tym świecie. Dlatego Pan Jezus mówił że żyjesz, a jesteś umarły. I wydawałoby się, że znowu jest stagnacja. I w XIX wieku na początku widzimy, że Bóg uczynił znowu cud i pojawia się nowy jakby ruch, nowy powiew ducha. Rozpoczyna się coś, co my dziś określamy ruchem braterskim. Czyli ludzie czytając Biblię odkrywają to, że nie jest potrzebny żaden duchowny, ani ceremonia, ale wystarczy Panie Jezus, Duch Święty, Słowo Boże i e, już jesteśmy blisko Boga, i już e, Chrystus e, jest między nami, jeśli do Jego imienia jesteśmy zgromadzeni. E, a więc ta Filadelfia stała się tym, mówiąc obrazowo, wykupicielem, e, tym, który sprawił radość w całym chrześcijaństwie w tych ostatnich czasach i ta Filadelfia trwa do dzisiaj. Chociaż niestety już mamy i Laodyceę, które rośnie, coraz bardziej rośnie, ale Filadelfia trwa dalej. W tym też możemy i to rozważyć, że Filadelfia jest darem dla całego Kościoła, to nie jest tylko Grupka, która jest zamknięta sama w sobie, i teraz myślę o, o nas samych, o tych, którzy zrozumieli wiele praw Słowa Bożego, że nie powinniśmy tego trzymać tylko dla nas. To znaczy, że z jednej strony wiemy, że nie możemy mieć łączności przy łamaniu chleba z wieloma gronami, które, jest, które są, idą niezgodnie ze Słowem Bożym bo inaczej byśmy wyrazili łączność z nimi, czy z tym. Ale z drugiej strony, tak jak Pan Jezus mówił o Kościół, my także musimy miłować Kościół, czyli wszystkich wierzących, obojętnych, czy są katolikami, protestantami, czy zielonosiątkowcami, czy baptystami, czy jeszcze kimś. Powinniśmy mieć te szerokie serca dla wszystkich ludzi nawróconych. Bo Filadelfia jest darem dla całego Kościoła. I tak i w tym możemy powiedzieć, że to, co wydawało się niemożliwe i dla Noemi, i dla Ruth w tym czasie w Moabie, nie miała dzieci, z mąż. Właściwie beznadzieja. Ale Bóg sprawił odnowę. Pojawił się Boaz, który wkroczył na scenę i z tego powstała Właśnie z tego związku radość dla wszystkich, dla całego miasta. A więc jest w tym też i taka nadzieja, powiedzmy, dla, że Bóg też i przez nas może wnosić radość, czy dać radość taką jakąś odnowę właśnie dla innych bieżących. Zobaczmy, że po 40 latach na pustyni jeszcze raz tryska woda. Kiedy Mojżesz, mam na myśli, szedł z narodem izraelskim. Wydawało się, że już jest koniec. Ale jeszcze woda wytrysnęła ze skały po 40 latach. To oznacza cały czas, że Bóg jest łaskawy. I tak mam jeszcze i to na myśli, że ród w momencie małżeństwa z Boazem, e, oczywiście z tym się wiąże też i to, y, to że urodziła syna, y, osiągnęła właściwie szczyt swojej radości. Czy najwyższy punkt, jaki y, mogłaby się spodziewać. I tak myślę, kiedy my wejdziemy do nieba i będziemy już z Panem, to właściwie już nic większego nas, nas nie spotka. To nie jest nic y, niepozytywnego. Chodzi o to, że e, kiedy spotkamy się z Panem, to osiągniemy jakby ten, to nasze przeznaczenie, ten ostateczny punkt naszej radości, e, który będziemy przeżywać już e, na wieku. Taki ruch osiągnęła jakby ten Boży zamiar, ten, który miał dla niej Bóg w postaci tego małżeństwa, e, bycia matką tej tej więc. E, to też mówi nam o tym, że Bóg ma też daleki plan wobec nas. Jak czytamy też u proroka Izajasza, Jego poznaniem tego owocu się nasyczy. 15 na wiersz nam no, mówi niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem twojej duszy, twojej duszy i żywicielem twojej, żywicielem twojej starości gdyż urodziła go twoja synowa jeszcze jest napowiedziane która cię która jest lepsza dla ciebie niż siedmiu synów tu jedynie może być mowa o prawdziwym wykopicielu i to tym wykopicielem jest Pan Jezus Chrystus. Widzimy, że to Bóg sprawia, że te zmiany w tej rodzinie tak drastycznie zaszły. Jakbyśmy powiedzieli o 180 stopni, wszystko się pozmieniało. Szli pod górę bez nadziei, ale właśnie kiedy weszli to wtedy po prostu doznali radości. Tak nieraz i my jesteśmy takimi, którzy yy, jesteśmy w dolinie, w trudnościach i w problemach, ale Bóg chce, żebyśmy właśnie szli na górę i wołali do Niego, a On tam nas wybawi i nam tam da radość i pokój. Nie jesteśmy ludźmi, którzy yy, przeżywamy tylko same radości i nie mamy żadnych problemów w naszym życiu, ale właśnie jeśli mamy problemy to idźmy do Pana a On nas wysłucha i wybawi i tutaj właśnie mamy wysłuchane modlitwy czy wysłuchane pragnienia Noemi która właśnie te słowa tutaj potwierdzają to wszystko co się stało że ten właśnie wykupiciel stał się dla niej i dla jej ciała i dla jej duszy tym wykupicielem, tym zbawicielem. On jest tak jak Józef dla całego Egiptu i Izraela, tak tutaj właśnie Boaz jest dla tej małej rodziny tym wielkim skarbem. I tak jak i dla nas Pan Jezus jest tym nieocenionym skarbem i darem Bożym i że my chociaż tu na tej ziemi żyjemy i może byśmy sobie sami dali radę, to jednak, kochani, z niczym nie możemy porównać naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest dla nas tym krzepicielem duszy i żywicielem w naszym codziennym życiu. On jest tym, który nas prowadzi. Wiele byśmy mogli stracić, gdybyśmy yy, nie czerpali tej łaski z naszego Zbawiciela. I ten, który się naradza, ten zapowiedziany, tu możemy powiedzieć, ten syn. I tu jest mowa o jednym synu. I znowu jest to wskazanie, że, yy, że ona urodziła tak jak i Yy, tak jak i właśnie Ewa urodziła tego jednego potomka i to wskazuje na Chrystusa i tutaj znowu ona urodziła jednego syna i wskazuje to na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa to jest właśnie yy, takie cudowne że zawsze Bóg wybiera tego jednego w tych rodzinach Izaak przecież był i Smal z jednego ojca, a jednak jest ten obiecany tylko Izaak. Był Jakub Jezaw, a jednak jest ten jeden, który jest błogosławiony. Tutaj jest szczególnie wyróżniony tylko ten jeden. Nie wiemy, czy ród miała więcej dzieci z Boazem, czy nie, ale jest tylko jeden syn, jakby tylko jedyny. I Bóg w wielu miejscach to właśnie podkreśla i zaznacza, bardzo mocno, aby wskazywać na swojego własnego Syna, na Jezusa Chrystusa. On jest tym krzepicielem duszy i żywicielem nie tylko dla nas, ale dla całego rodu ludzkiego, a przede wszystkim dla Żydów, które, którzy go odrzucili i którzy go przybili do krzyża, którzy go wypchnęli z miasta królów, którzy go nie chcieli, wołali nad nim, Precz, precz, ukrzyżuj go Ale ten właśnie, który ma dzisiaj na sobie Znaki gwoździ Który ma przebite ręce Przebity bok i przebite nogi On kiedyś do nich przyjdzie I go zapytają Co to masz na, za rany na twojej piersi To wtedy im odpowie To mi zadano w domu moich przyjaciół Jakże oni będą z tego powodu płakać Jakże oni z tego powodu będą narzekać Że tego jedynego Tego, który właśnie dla nich Powinien być krzepicielem duszy i żywicielem. Oni po prostu wyrzucili poza winnicę i zabili. Ale Bogu dziękujmy za to, że żeśmy nie podeptali Jego krwi i żeśmy tego przymierza łaski, tej, tego, tej, tego przymierza dobroci nie odrzucili, ani tego Ducha Świętego, który objawił nam miłość naszego Zbawiciela, żeśmy nie odepchnęli, ale właśnie, żeśmy to wszystko przyjęli naszych serc i teraz posiadamy i to na wieki. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie i była dla niej piastunką. Tak właśnie Izrael wychował naszego Pana, jakby, może powiedzieć, wypiastował go. Ale ci, którzy właśnie go najpierw wykarmili, później go swoimi własnymi rękami zabili. Może nie wszyscy to zauważyli, jeszcze raz chciałem powtórzyć, ten 15 wiersz mówi o tym krzepicielu duszy i żywicielu starości. To nam wskazuje na Pana Jezusa i to w szczególny sposób na Pana Jezusa, który teraz żyje. Ponieważ tutaj chodzi o życie Emi w czasie, no, kiedy żyła na tej ziemi. My często mówimy o tym, co było, kiedy Pan Jezus żył 2000 tysiące lat temu. Często też mówimy o tym, co będzie w przyszłości. Natomiast Pan Jezus dziś, konkretnie dziś, 2 sierpnia, żyje i działa. Modli się, od pewnych rzeczy nas ochrania. Kiedy my do Niego mówimy, On słucha. Mówi do nas, także dziś. A więc On jest tym, który krzepi nasze dusze, dziś, teraz. To jest bardzo dobrze sobie przypomnieć, ponieważ ludzie wątpią w to, że kiedyś Jezus żył. A co ty mówić o tym, że On dziś żyje i działa, nie tylko kiedyś? Do końca nie wiem, w jaki sposób to rozważyć, kiedy mamy 5 minut być może pięć wierszy do końca, czy to chcemy się zakończyć, czy nie. 17 wiersz mówi o tym, że sąsiadki nadały imię właśnie temu wnukowi na Emi, nazywały go obed. W Biblii często to matki nadają imiona. Zdarza się, że matka nadaje, a ojciec zmienia. Tak też było w przypadku Benjamina. Tutaj akurat jest sytuacja taka, że sąsiadki nadały imię. Zapewne nie było to coś wyjątkowego w tamtym czasie. Czy wesele, czy narodziny, czy pogrzeb. To było rzecz, to było wydarzenie takie całej społeczności wszyscy się w to angażowali. Zapewne nie tylko w Izraelu, bo w Suwałkach także, kiedy ja się urodziłem, to mój ojciec chciał mnie nazwać Benedykt, ale sąsiadka się nie zgodziła i powiedziała, taki Benedykt będzie latał po podwórku. Zbigniew. To jest imię dla mężczyzny. I e, tak to też już później zostało. Zostałem zbigniewem. A więc sąsiadki e, nadały imię Obed. Obed oznacza sługa, sługujący czy też czciciel I Inne znaczenie tego imienia to też ma swoją wymowę. Ten, kto służy Bogu, czci Go. I to zapewne Pan Jezus taki, który służył swemu Bogu i oddawał Mu w ten sposób cześć. Ale jest to też i droga właściwie życiowa dla nas. Kto składa dzięki czci mnie. Widzimy też, że Dawid był w tym brodzie. Jeśli Peres jest, oznaczymy go jako ten pierwszy, to Dawid jest dziesiąty. Gdzieś to sobie kiedyś policzyłem, że od Dawida do Chrystusa jest 28 pokoleń. Od Abrahama znowu do Chrystusa są 42 pokolenia. Natomiast od Adama do Pana Jezusa, czyli tego pierwszego Adama do ostatniego Adama, to więc w blinie. mamy 63 pokolenia. Mam jeszcze policzone od Adama do Abrahama 21 pokolenia. To wszystko jest istotne, bo też w Mateusza w pierwszym rozdziale mamy te pokolenia konkretnie wymienione: po 14 i widzimy, że Bóg miał w swoich rękach czy czuwał pokolenie po pokoleniu nad biegiem spraw może też i nam się tak wydawać, że żyjemy po prostu sami zmagamy się z życiem, a jednak jest ta niewidzialna ręka Boga który tak sprawy układa aby Jego zamysł się ziścił dlatego dobrze jest to sobie przypomnieć że jesteśmy w bożych rękach, jesteśmy w dobrych rękach, że Bóg to widzi i wpływa w kluczowych momentach na nasze życie, te zwrotnice przestawia czy też jakąś sprawę może przyspieszyć, wyhamować i tak dalej. On jest tym, który po prostu układa to według swojej woli. A więc ta księga mówiąc ogólnie, mówi nam o tym, że Bóg działa w codzienności i w tych wydawałoby się codziennych pozaicznych sprawach jest ręka Boga i e, że Bóg też wybawia, ratuje, sprawia radość e, i daje udział w wielkim planie, tak jak tutaj ta lud stała się jedną e, z tych e, błogosławionych matek w rodowodzie Pana Jezusa. Jest to coś wyjątkowego, co tylko Bóg może sprawić, tak? Ubłogosławić. Na rzecz się tutaj to jest taka wskazująca na, znowu na Pana Jezusa. W tym 16 wierszu jest mowa o jednym synu. A tutaj na koniec znowu tego rozdziału mamy zaś zrodził Isaego, a Isaj zrodził Dawida. Dawid wiemy, że wskazuje wielokrotnie na naszego Pana Jezusa Chrystusa. I on zresztą przeżywał wiele w swoim życiu z tego co właśnie przeżywał Pan Jezus i jakże ta, ta księga kończy się tym narodzeniem żeby tego przyszłego potomka tego wykupiciela tego pasterza Dawid był pasterzem, który pasł trzodę swego ojca także właśnie ten jest zrodzony ten Dawid jest zrodzony tym, i tym zakończeniem tej księgi, tym, tą nadzieją, która właśnie, gdyby, yy, gdyby ta księga była ostatnią księgą przed Nowym Testamentem, to jakże to by, może powiedzieć, taki był ciąg, który by pokazał nam, yy, że następuje, następnym synem po Dawidzie jest Pan Jezus. Ale to już akurat y, tutaj yy, tylko tak, może powiedzieć, nadmieniam. Ale jakże Słowo Boże jest dokładne, i ono nam pokazuje i ciągle, tak jak już wspomniałem, wskazuje na tego jednego, na Jezusa Chrystusa, który jest tym dokończycielem wiary. Co czytamy w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do Ojcu przez proroków. Ostatnią kresu tych dni przemówił do nas synom. Dzień I my mogliśmy dzisiaj tutaj przyjść i słuchać o Tobie, Panie Jezu, i nasze serce mogło się rozładować, że Panie Jezu, Ty to wszystko dla nas za darmo uczyniłeś, tak, Panie Jezu? Dziękujemy Tobie, to, ale też daruj nam łaski, abyśmy mogli o Tobie zaświadczyć, abyśmy, Panie Jezu, nie zatrzymali tego do siebie, ale Panie Jezu, mogli o Tobie świadczyć tutaj, na tej ziemi, ile nam dałeś dni jeszcze, aby też nasze serce było radosne, to Ty dla nas uczyniłeś, Panie Jezu. Dary nam, przydaj nam wiary w, w tych czasach złych, jakie nas otaczają, Panie Jezu. Tobie się przedkładamy. Amen. Amen. Amen.